To są informacje Polskiego Radia 24. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki, zdaniem politologa prezes PiS, musiał zrobić krok w tył. Afera Zonda Krypto i umowa sponsorska z PKO, prezes komitetu nie zamierza jej zrywać. Strażacy dogaszają duży pożar pod Warszawą, płonęła hala przetwórstwa warzywnego. Minęła dziewiąta Ewelina Kamińska, zapraszam. Widło rozłamu wpis oddalone Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki doszli do porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia, które założył były premier Piotr Uruski z Prawa i Sprawiedliwości. Zapewnił na naszej antenie, że podczas spotkania panowała dobra atmosfera. Pozytywne. Widać, że dobra atmosfera. Pozytywne sygnały płyną widać, dyskusja jest potrzebna, duża partia. PiS jest największą partią w polskim parlamencie, więc jej zdania w różnych sprawach mogą być różne. A jak są różne zdania, no to trzeba rozmawiać, dyskutować. Tak to z reguły jest, tak to się dzieje. I się dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa, wygramy przyszłe wybory i jest jedność. Wczorajsze spotkanie polityków PiS komentował też na naszej antenie politolog, profesor Andrzej Zbała. Nie spodziewałem się, że on może pójść na wojnę z Morawieckim, usuwając go ze struktur partyjnych, czy jeszcze tam jakoś, jakąś obstrukcję wobec niego uprawiając, no to raczej nie, nie, nie wchodziło w grę. To na pewno dla niego jest y, przełknięcie gorzkiej pigułki. On musi się jakby właśnie cofnąć, musi liczyć się z realiami i, i zrobił to, co musiał zrobić. Do nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego dołączyło do tej pory kilkudziesięciu polityków PIS. W tej sprawie połączymy się tuż po informacjach z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zamierza zrywać umowy z kryptowalutowym sponsorem Zonda Krypto. Mimo narastających kontrowersji Radosław Piesiewicz przekonuje, że nie ma ku temu podstaw. Jednocześnie zarzuca też bierność służbom państwowym. Prezes PKOL działa wyłącznie we własnym interesie, komentował w naszym studiu senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. We'll po pierwsze byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że zachowanie prezesa Piesiewicza mnie zaskoczyło. No przecież do tej pory wszystkie zachowania prezesa Piesiewicza były takie same, czyli liczył się wyłącznie jego prywatny interes. Jak PKOL korzystał z saloników na lotniskach VIP, to nie sportowcy, tylko prezes Pekao ze swoją rodziną. Tymczasem rząd podejmie trzecią próbę uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów prowadzone są już prace nad nowym projektem, Projektem. Przypomnijmy, że dwie poprzednie ustawy nie weszły w życie z powodu prezydenckiego weta. Na razie nie znamy szczegółów nowej regulacji. Nawet kilka godzin może jeszcze potrwać dogaszanie dużego pożaru pod Warszawą. W miejscowości Bramki pracuje wciąż 50 zastępów strażaków. Akcja była bardzo trudna. Ogień objął 23 tys. metrów kwadratowych hal suszarni warzyw. Konieczna była też ewakuacja, mówił nam strażak Damian Dolniak.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 Za szczególne zasługi dla, dla relacji polsko-francuskich Andrzej Seweryn odebrał pierwszą nagrodę imienia Bronisława Geremka. Aktor w 1980 roku wyjechał do Francji, gdzie został zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie, Comédie Française. Wykładał też na francuskich uczelniach teatralnych. W 2010 wrócił na stałe do Polski. Premier Donald Tusk przypomniał też że związki artysty z ideami Solidarności oraz jego róle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 Polakami są Maria Skłodowska-Curie i Fredryk Chopin, a dziś polskie władze wmawiają im, że Polakiem jest również Andrzej Seweryn. To były informacje Polskiego Radia 24. Temperatura powoli rośnie. W ciągu dnia będzie podobna jak wczoraj. Średnio od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej na helu oraz w górach. W większości kraju będzie też dość słonecznie. Pochmurno tylko na południu Polski. Tam też może dziś miejscami popadać. Klima. Dostateczna jakość powietrza jest w Radomiu, umiarkowana w Warszawie i Gołdapi. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zielone godziny potrwają od 10 do 16. Wtedy warto na przykład wstawić pranie lub włączyć zmywarkę. W lasach w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim oraz lubuskim duże albo średnie zagrożenie pożarowe. Klimat. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie dziewiątej Polskiej Radio 24. Małgorzata Żochowska i znakomity zespół jak zwykle. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Mateusz Cikoński. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. A przyznają Państwo, że dzieje się ostatnio. Czy trudno nadążyć? No jeśli mamy do czynienia z Polskim Radiem 24, to zawsze. Stan dnia. Widmo rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości oddalone i tu nie ma znaku zapytania, tu jest kropka. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki doszli do porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia, które założył były premier, a które to stowarzyszenie ostatnio tyle y, namieszało. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Czy y, to prawda, że kto się czubi, ten y, się lubi? Co się udało ustalić? Mówiłaś o tej kropce, ja za chwilę postaram się też wprowadzić Państwu tutaj pewien znak zapytania, no ale tak po kolei. O tym, że liderzy PiSu dogadali się, poinformował na Platformie X Adam Bielan, który uczestniczył w tej rozmowie. No trudno mu nie wierzyć, było nawet zdjęcie wspólne panów Kaczyńskiego, Morawieckiego, no i właśnie Adama Bielana. No i wspomniany Adam Bielan napisał na Platformie X tak. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny, i wspólny kierunek działań, że czasem iskrzyk, kto się Lubi, ten się czubi, napisał europoseł PiSu. Stronnicy Mateusza Morawieckiego, którzy od rana kolportują w mediach informacje o przebiegu tego spotkania, w takich nieoficjalnych rozmowach mówią, że no, prezes PiSu miał dać się przekonać, że stowarzyszenie nie jest konkurencją dla jego partii. Jarosław Kaczyński miał też zgodzić się na jego działalność, no ale tutaj postawił pewien warunek. Ono ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów Prawa i Sprawiedliwości, która, przypomnę, że została niedawno powołana właśnie na jako odpowiedź na powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus.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 I się, dzieje się dobrze, idziemy do zwycięstwa, wygramy przyszłe wybory, jest jedność. Ale senator Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej również na naszej antenie wyraził przekonanie, że prędzej czy później w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie jednak do rozłamu. Na równi pochyłej jest y, oczywiście PiS. Miał 30 parę procent poparcia, w przyszłości ponad 40. Dzisiaj w niektórych sondażach ma 18 i tych 180 posłów bodaj siedzi w Sejmie i odliczają do trzech. Pierwszy, drugi ma mandat, trzeci w okręgu już go nie ma. Obaj panowie wiedzą, że tego nie da się skleić, ale obaj teraz będą udawać, że wszystko jest ok. No tak, stronicy Mateusza Morawieckiego mówią, że doszło do porozumienia. Przyjmują tę informację z wielkim zadowoleniem. Natomiast rozmawiałem również z tą drugą frakcją, tak zwanymi maślarzami. Dziś maślarze to ci, którzy popierają przede wszystkim Przemysłowa Czarnka jako kandydata na premiera. No i oni w nieoficjalnych rozmowach mówią tak. Jeśli te informacje się potwierdzą, że rzeczywiście doszło do porozumienia, to będzie to fatalna wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. W ich ocenie Mateusz Morawiecki swoimi działaniami osłabia przekaz Przemysława Czarnka, to po pierwsze no a po drugie oni zwracają uwagę też na to, że Morawiecki jest już liderem EKR-u, jest również, kieruje zespołem pracy dla Polski w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli teraz jeszcze będzie mógł w ramach Rady Ekspertów rozwijać swoje stowarzyszenie, to właśnie jest to ta fatalna wiadomość dla partii, bo po prostu jak przekonują za pieniądze z Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki będzie budował własną partię, bo w ich ocenie, w ocenie frakcji tak zwanych maślarzy, prędzej czy później Mateusz Morawiecki i tak spróbuje wyjście z Prawa i Sprawiedliwości lub będzie szantażował, że wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości na etapie budowy list wyborczych, aby umieścić na nich najważniejszych, na tych najwyższych miejscach swoich ludzi, więc tych chociażby, którzy zapisali się do stowarzyszenia Rozwój PiS, Rozwój Plus, przepraszam, więc choć oczywiście niektórzy Michale, uważają... Cóż za prorocza pomyłka. Niektórzy to naprawdę nie było celowe. Niektórzy oczywiście uważają, że to jest to stowarzyszenie ma doprowadzić do rozwoju PiSu. Pewnie frakcja Morawieckiego tak uważa, no ale ta druga frakcja mówi wręcz przeciwnie, że jeżeli kogoś ma rozwijać to stowarzyszenie, to tylko i wyłącznie nową partię Mateusza Morawieckiego na no, prezes Kaczyński. Ich zdaniem właśnie zgodził się na to, aby odbywało się to za pieniądze polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc jak słychać w tych nieoficjalnych rozmowach w PiS-ie wciąż iskrzy. Bardzo Ci dziękuję za, za Twoje proroctwo i za Twoją pomoc. Tak? Za rozwój PIS. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Komentarz. A z nami dr Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to rozwój PIS, czy, czy niekoniecznie? Podążając no, za, pewno, Michałem, e, za Michałem Fabisiakiem. Tak, jest tak, tak. Pewnie do poprzednich programów Prawa i Sprawiedliwości. E, no ale no, to ostatnie w dni, i rzeczywiście mająśmy państwo rację, no, do, bo bardzo wiele dzieje się w ciągu prze, przedziału 24 godzin, więc przeciętnemu, pewnie Polakowi i Polsce, trudno na tym nadążyć. Ja myślę, że to jest oczywiście reakcja na trwająco dłuższego czasu kryzys Prawa i Sprawiedliwości. To nie tylko chodzi o sondaże, bo sondaże operują, operują procentami, ale jak ja sobie przypominam, w wyborach w 2023 roku PiS uzyskał bardzo dobry wynik, głosowało na niego ponad 7 milionów 600 tysięcy ludzi. Teraz przy... W tych wynikach sondażowych, gdyby to przeliczyć na liczby, no to jest przy najlepszym razie w okolicach 5 milionów. Przy innych sondażach o niższej frekwencji jest jeszcze mniej. Więc teraz pytanie: No tak, tyle, tyle osób odeszło od Prawa i Sprawiedliwości. Kryzys jest wyraźny, kryzys jest również na poziomie no, w przeliczenia obecnych notowań na, na mandaty, i wygląda na to, że w. PIS nie tylko będzie się musiał dogadywać z Konfederacją, ale pewnie również z partią pana Brauna. Więc to jest trwający od dłuższego czasu kryzys. Natomiast pytanie jest takie, no, czy te ruchy, które są no właśnie ruchami byłego premiera Morawieckiego, czy jakaś próba, no właśnie w, w porozumienia wewnątrz pis czy one są na tyle znaczące dla tych wahających się wyborców, którzy jeszcze zostają przy Prawie Sprawiedliwości, żeby utrzymać te, te notowanie, żeby to była numer, nadal partia numer dwa w sondażach. Myśli pan, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, ale też Adam Bielan, który bardzo często jest scenarzystą takich wydarzeń, oni naprawdę mogli to uknąć? To jest oczywiście tak. To są, wchodzimy już takim w takie speku, spekulacje, ale ja mi się wydaje tak. To z jednej strony to jest. Właściwie to normalna taktyka partii politycznej, która chce odzyskiwać tych wyborców, którzy z jednej strony odeszli do bardziej radykalni, prawicowych partii, a z drugiej strony są gdzieś w niebycie i to są ci bardziej, bardziej umiarkowani. Ja nie znam szczegółowych analiz przepływów, ale wtedy gdyby partia poszła tak szeroko, takimi dwoma skrzydłami, tak, to jest jakaś oferta, tylko że te skrzydła wykluczają się trochę programowo. No, bo ja już nie mówię o animozjach personalnych, bo one są, bo one są zawsze, ale w, czym innym są w, w, rządy w, w, z ewentualnym premierem Czarnkiem, który jest no, no, właśnie bardzo radykalnym, prawicowym politykiem, a czy innym w, w, byłyby rządy premiera w, w, w Morawieckiego, więc to się nadal nie spaja. Znaczy, ja myślę, że podstawowym problemem napisu jest to, że on nadal, tak jak w poprzednich latach miał dobrą diagnozę nastrojów społecznych, to w tej chwili się trochę zagubił. Bo ja nam, ja sobie tak wyobrażam, jak wygląda takie myślenie w zwolennika PiSu i, i no, weźmy taką kluczową kwestię. Prawo i Sprawiedliwość mówi, Unia Europejska ma wiele wad, pójdźmy za głosem prezydenta Trumpa, spróbujmy mieć Unię Państw Narodowych z takimi sojuszami, poszczególne, poszczególne państwo, w tym Polska i Stany Zjednoczone. No to wyborcy pewnie mówią, okej, okay, w Sejmie jest skandowanie Donald Trump, no ale teraz Donald Trump <coughs> to robi dziwne rzeczy. A nagle się przeciętny Polak okazuje, że wstaje przez stację benzynową i patrzy na te ceny. Myśli to Donald Trump. Tak. Jak ja patrzę na wyniki badań dotyczących reakcji, reakcji społecznych na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to polska opinia publiczna jest zgodna. To jest nieuzasadniona interwencja. Donald Trump źle robi w, wchodząc w, w, taką, w taką wojnę. Mówią to wyborcy wszystkich partii politycznych poza pisem. Tam jest bardzo ciekawy podział. Tylko 20% uważa, że w... <śmiech> Donald Trump nie ma racji, połowa uważa, że ma rację, a jedna czwarta nie ma zdania. Więc to jest taka konfuzja, która moim zdaniem jest nie tylko u polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale w bardzo dużej części elektoratu, gdzie ta partia zmierza. A może, bo jeśli mm, rzeczywiście tak jest, że mamy do czynienia z jakimś zaplanowanym działaniem, to może się to okazać swojego rodzaju majstersztykiem, bo jeżeli mm, Przemysław Czarnek ma, zrealizuje swoje zadania i scementuje dość radykalnych wyborców albo m, tych, którzy w stronę jeszcze bardziej radykalnych od Prawa i Sprawiedliwości odpłynęli. I Mateusz Morawiecki skupi wokół siebie na przykład tych, którzy wahają się w sprawie poparcia dla PSL-u, dla Polski 2050, dla części Koalicji Obywatelskiej. A potem y, po wyborach albo tuż przed nimi okaże się, że jednak y, koalicja jest... Możliwe albo stanie się faktem. Przecież nie takie rzeczy widzieliśmy, e, panie doktorze. No to może się okazać naprawdę mm, wyrafinowanym ruchem. <śmiech> czy pan ja za daleko pan, sięgam? Pan, czy pan, się, czy pan ale... w ogóle nie wierzy w takie rozwiązanie? Nie, no oczywiście, że wierzę, bo Prawo i Sprawiedliwość miało już do czynienia z podobnymi przypadkami. Pojawiały się takie ugrupowania. Ostatnią to jest właśnie suwerenna Polska, która no właśnie wywalczyła sobie bardzo mocną pozycję w, sprawie, w Prawie i Sprawiedliwości, mimo bardzo niewielkiego poparcia poparcia społecznego. To się, to się zdarza. Natomiast e, moim zdaniem potrzebnym będzie tu jest coś więcej niż. To sztandarowe hasło, które ma w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, tym hasłem jest pod tytułem nie dopuścimy do kolejnej kadencji Donalda Tuska. Znaczy, yy, yy, można spróbować budować takie poparcie wokół niechęci do, do, do obecnej, obecnej koalicji, ale... Prawo i Sprawiedliwość straciło tu już mandat na to, że jest jedynym krytykiem te Donalda, Donalda Tuska. Ma, bardzo ma jedną konfederację, ma drugą konfederację. Za chwilę się okaże, że w pewnym momencie możemy mieć do czynienia z takimi partiami, które gdzieś przed wyborami się będą pojawiały. Ja bardziej niż na taką grę wyborczą, bo ona jest elementem normalnej polityki, Bardziej patrzę na to, jak wyglądają programy partii, jeśli chodzi o przyszłość Polski, a dla mnie ta obecność w Unii Europejskiej relacje z państwami Unii, relacje ze Stanami, polskie bezpieczeństwo. To jest kluczowa, kluczowa rzecz, a wygląda na to, że w Prawo i Sprawiedliwość czuje się zagubione, bo zostało trochę porzucone przez Donalda Trumpa. Jeszcze, żeby trochę dodać tę, jak ja sobie odtwarzam tę świadomość wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. No jeżeli to jest partia, która skupia najwięcej osób te, te, te, uczestniczących w praktykach religijnych, osób religijnych. Jeśli widzi te mymy Donalda Trumpa. To ona nas to, to takim wyborcu, sobie myślę, matko boska. To może jednak chyba lepiej do na. No tak, ale kto liczy naprawdę, kto rozsądny politycznie liczy na to, że Donald Trump, zwłaszcza teraz, będzie skupiał swoją uwagę na tym, co dzieje się w Polsce? Nie, no skupia swoją, swoją uwagę, bo jak widać w przypadku wyborów węgierskich, w, w, Donald Trump ma pomysł na rozbicie Europy. To nie jest tak, że to jest coś, co jest chaotycznym pomysłem. To jest wizja, którą przedstawiono w amerykańskiej strategii polityki, polityki, polityki zagranicznej na Węgrzech się nie udało, ale no w, w, równie dobrze przy tamtej, tamtej ordynacji wyborczej w te Węgrzy mogli po raz kolejny wybrać się wybrać Orbana. I Orban byłby znowuż największym przyjacielem Donalda, Donalda Trumpa. To jest świat. Żyjemy w takim świecie chaosu, tych decyzji, które mogą się, tak jak Państwo mówią, zmienić w ciągu 24 24 godzin. A myślę, że tak naprawdę no, f, f, premię wyborczą i mandat do, rząd, do rządzenia zbiorą ci politycy, którzy e, potrafią przekonać Polaków, że zapewnią im taki minimum stabilizacji w tym zwariowanym świecie. Hmm. Hmm. Myśli pan, bo sondaż CBOS-u poniżej 20% dla Prawa i Sprawiedliwości, te sondaże i u trochę łagodniejsze. Um, ja wiem, że w kontekście wyborów to może trochę za wcześnie rozpatrywać te wyniki, ale tendencja może być ciekawa. Co może ją zmienić? No na pewno nie wewnętrzne kłopoty PiSu. No na pewno, na pewno nie. No, to jest ten kryzys, który jak widać nadal trwa i te w dzisiejsze te informacje o, o tym próbie zażegnania kryzysu z wczoraj wieczorem no, są taką no, dosyć dramatyczną reakcją na to, że PiS może się, może się znacząco, znacząco, znacząco podzielić. Myślę, że przed strategami PiSu jest pierwsze zadanie zahamowanie tego spadku. Tak? To nie są tylko te kwestie, tych liczb, o których mówiłem, prawda? że to już się staje poniżej w 5 milionów wyborców. Ale na przykład taki ten sondaż, sondaż w Cebosu, podobne notowania chyba miał PiS 2 czy 3 miesiące temu, też poniżej 18%. Pokazuje, że PiS przegrywa z Koalicją Obywatelską na wsi że Koalicja Obywatelska jest partią najczęściej wybieraną przez ludzi zamieszkujących na, na, na, na terenach wiejskich. Na mhm. Więc tu są również zmiany, zmiany w strukturze, w strukturze wy, wyborców. I to jest... W, oczywiście no, wchodzimy już w czas kamp, kampanii, kampanii, kampanii wyborczej, ale ja myślę, że oprócz pomysłów no, takich, no, które byłyby... Mm, hasłami kampanii wyborczej i kwestiami, które będą dominować w kampanii wyborczej, no to jest ten nasz nieszczęsny kontekst niepewności tego, co się dzieje w Ukrainie, tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tego, czy przetrwa NATO FM, i co się przekłada na w, w ceny benzyny, na ceny, na ceny w sklepach. To nagle okazuje się, że geopolityka jest bardzo silnie związana z naszym codziennym, codziennym życiem. No to, panie doktorze, Koalicja Obywatelska, żebyśmy tacy byli gdzieś po środku. Zastanawiam się nad tym ostrym ultimatum dla Polski 2050 ust Donalda Tuska. Może on bierze pod uwagę że w przypadku rządu mniejszościowego, gdyby się okazało, że jednak problemy z Polską 2050 są poważniejsze niż się wydaje. Myślę o próbie odwołania pani minister Pauliny Henning-Kloski. Może właśnie biorąc pod uwagę sondaże tu i teraz, Donald Tusk byłby w stanie zaryzykować przyspieszone wybory? Czy to znowu za daleko? No. <głos》>. To jest oczywiście kwestia no, bardzo dobrej diagnozy nastrojów społecznych. No, większość sondaży, pomijając Cebos z taką tradycyjnie wysokie deklaracje udziału w wyborach, mówi, że no, tak, w poniżej 50%, czasami 60% z nas się wybierze do UN. Teraz pytanie. No, kto będzie na tyle zmobilizowany, żeby pójść? Czy rzeczywiście, jeżeli będą już sytuacje wyborcze, czy wrócimy do tak wysokiej frekwencji, jaką mieliśmy w 2020, 2023 roku? Na razie ja nie widzę takiego czynnika, który by strasznie mobilizował dodatkowych Polaków do tego, żeby, żeby do, tych, do tych urn pójść. Ale... Nie wyklucza to w e, e, pomysłów o wcześniejszych wyborach, bo wtedy proszę pamiętać, frekwencja nie decyduje bezpośrednio o wyniku. Głosy się rozkładają wśród firm. Są głosy tych, którzy zdecydują się pójść do wyborów. Nawet przy niskiej frekwencji możemy sobie zmienić rządy albo przedłużyć życie, życie, życie koalicji. Do tego czasu myślę, że te półtora roku, które, które mamy, to jest jednak, jednak wiele rzeczy się może zdarzyć i w tym momencie budowanie w scenariuszy politycznych na... W, w, w, w tych obecnych sondażach, no, no oczywiście ma jakąś rację bytu, bo one się nie zmieniają od bardzo długiego czasu, tak, tak radykalnie, ale w no, rzeczywistości ofituje w różne niespodziewane wydarzenia. Panie doktorze, no to jeszcze zonda krypto. Komu się odbije czkawką to weto, i zamieszanie wokół y, przepisów y, czy ustawy, która wraca do Sejmu w tej samej formie i ma wrócić kolejny raz w tej samej formie? To szczerze mówiąc tak, nie, nie, nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na pytanie, bo nie wiem tak naprawdę jak wygląda, no, jak wyglądają postawy w, w Polaków wobec no właśnie tych, krypto, tych kryptowalów. Podejrzewam, że dla znacznej części opinii publicznej jest to jakiś świat, który nie jest dobrze do końca roznany. Do końca Myśmy się nauczyli, że w przypadku naszej polskiej złotówki, w przypadku systemu bankowego, on jest TP, stabilny, są gwarancje bankowe. Już takie rzeczy, że ktoś zostaje pozbawiony swoich pieniędzy, odeszły, to odeszły w przeszłość. Ale... Czy To jest tak, że Polacy uważają, że no właśnie tam te kryptowaluty, no to jest okazja dla tych, którzy chcą ryzykować i chcą się szybko dorobić i nie potrzeba tu żadnych innych, żadnych innych ograniczeń. Bardzo prawdopodobne, że jest jakaś część szczególnie, szczególnie młodych ludzi. Tylko problem polega w te, na tym, jeżeli takie, krypto, takie spółki z kryptowalutami mają bardzo nieciekawą przeszłość, nie wiadomo jak są finansowane, mają jakieś afery kryminalne i te spółki, są wciągane do tego, żeby hmm. na przykład patronować, być sponsorem w, w Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest Bezda. instytucja no, publicznego zaufania. To Panie doktorze, to. musimy kończyć. Myślę, że to dobry moment na kropkę. Będziemy oczywiście obserwować tę sytuację, bo ja sama jestem bardzo ciekawa konsekwencji, choćby dla PKOL-u. tego wielkiego logo na budynku PKOL-u. Doktor Robert Sobiech z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.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 Reklamie Ogłoszanie społeczne Twardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych.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 Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim to jedynie gra pozorów, mająca przykryć rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jednym z tematów rozmów prezesa PiS oraz byłego premiera był nowy projekt Mateusza Morawieckiego, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki już wie, że jego ludzie na listach wyborczych PiSu się nie znajdą, ale jest za wcześnie jeszcze na samodzielną drogę. Jarosław Kaczyński dla odmiany chciałby, żeby zadziałał tak zwany efekt czarnka, który na razie odniósł dokładnie odwrotny skutek, więc też będzie udawał, że wszystko jest w porządku i będą zapewniać, że to było niezwykle urocze kilka godzin. Oceniał w naszym studiu senator Krzysztof Kwiatkowski. Adam Bielan, który był obecny na spotkaniu prezesa PiS z byłym premierem, napisał w mediach społecznościowych o porozumieniu między politykami. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy, kto się lubi, ten się czubi, czytamy we wpisie Polityka. Jutro lub w czwartek Komisja Europejska ma zatwierdzić polski wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Chodzi o czwartą transzę w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę rząd złożył jeszcze w grudniu, ale były problemy z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Ostatecznie Warszawa porozumiała się z Brukselą. Wypłata czwartej transzy spodziewana jest więc pod koniec przyszłego miesiąca pieniądze pozwalają na trzy miesiące finansowania projektów z KPO. To między innymi projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz te dotyczące sieci energetycznych. W szpitalach powiatowych w całej Polsce trwa czarny tydzień. Protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych ma zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową wielu placówek. Jak mówi dyrektor szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Dariusz Gałęcki, wciąż czeka na kilka milionów złotych od NFZ za wykonane w ubiegłym roku świadczenia. W tej chwili mam wynik za 2025, to co mamy już rozliczone, to jest około 650 tysięcy na minusie. To nie jest zły wynik, to jest naprawdę w porównaniu z innymi szpitalami dobry wynik. Natomiast zobowiązania funduszu we wszystkich zakresach, to jest około 3,5 miliona złotych, które jeszcze moglibyśmy z funduszu otrzymać, ale prawdopodobnie niestety fundusz nie zapłaci nam, dlatego że no, po prostu tych środków nie posiada. W budżecie NFZ brakuje 18 miliardów złotych. Akcja w szpitalach potrwa do piątku. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 9.33 i tak Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Mamy do czynienia z wielkim pożarem przetwórniwarzy w miejscowości Bramki koło Grodziska mozowieckiego. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na miejscu. Dnia. Kilka budynków spalonych, 250 strażaków w akcji. Tak sytuacja wyglądała jeszcze chwilę temu. Pożar wybuchł w nocy. A na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Aleksandrze, dzień dobry. Dzień dobry. Co w tej chwili dzieje się na miejscu? No rzeczywiście pożar już od kilku godzin tutaj powoduje, że strażacy mają pełne ręce roboty. Z tego co widzę, nad Pogorzeliskiem unosi się jasny dym. Jest go jednak coraz mniej. Strażacy dogaszają pożar, co jednak może potrwać jeszcze długi czas. By mieć pewność, że ogień się tu już ponownie nie pojawi. Pożar jednej z hal produkcyjnych wybuchł w nocy. Do akcji przystąpili strażacy zarówno z ochotniczych chówców, jak i z Państwowej Straży Pożarnej. Młodszy kapitan Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży powiedział, że ogień zniszczył kilka budynków, w tym jedną z hal produkcyjnych.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 No właśnie, w czasie akcji na szczęście nikt nie ucierpiał, chociaż jeden ze strażaków został ranny w nogę. Natomiast nikt z pracowników czy z obsługi tej firmy nie został ranny. Pracownicy, którzy przebywali na terenie zakładu sami się ewakuowali, a potem strażacy ewakuowali osoby z hostelu. Jak powiedział kapitan Damian Dolniak, powiedział także, że pożar był bardzo trudny do opanowania. Intensywny pożar, dużo materiałów łatwopalnych, suche przyprawy, więc materiał, który łatwo się pali, no i ciężki dostęp ze względu na zwartą zabudowę tutaj na terenie zakładu. Hala produkcyjno-magazynowa została całkowicie spalona, spaliła się. Obecnie trwa dogaszanie, przelewanie całego pogorzeliska oraz prace rozbiórkowe. Akcja ta jeszcze potrwa dobrych kilka godzin ze względu na dużą ilość materiału składowanego w obiekcie. Strażacy będą po prostu pilnować, czy ogień znowu się nie pojawia, no a to może jeszcze dosyć długo potrwać. Osoby ewakuowane zostały objęte opieką lokalnego samorządu. a O szczegółach mówi burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka. Około 40 osób zostało wykonanych, Wszyscy, którzy tutaj byli obecni, czyli pracownicy i część mieszkańców hotelu zostali przewiezieni wszyscy. I oni zostaną tak długo, jak będzie trzeba, tak pod opieką służb gminy Błonie. To jest bardzo znany zakład przetwórczy, Słowarnia Warzyw Jaworski, która działa tutaj od kilkudziesięciu lat. Ciągle się rozbudowuje. Z tego co wiem, to była tak zwana stara hala. Na szczęście nowa została ocalona przez, dzięki akcji Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru oczywiście będą badane, natomiast w tej chwili nie znamy przyczyny zapruszenia ognia. Aleksander Przaniak, o tym co dzieje się w miejscu pożaru, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A z nami Krzysztof Istebski, Fundacja Batorego. Dzień dobry panie dzień, Krzysztofie. Dzień dobry, dzień dobry. Sędziowie zagłosowali w plebiscycie na kandydatów do KRS-u. To, to już za nami. Po zeszłotygodniowym wyroku Trybunału, e, poje, Trybunału Konstytucyjnego pojawiają się apele o bojkot całego procesu i obawa o to, czy z nową KRS będzie chciał współpracować pan prezydent z Pałacu płyną głosy. Lubimy to określenie, prawda? Są głosy, panie Krzysztofie. Mm, mm, mm, że Czyszczymy otwar... głosy. Tak jest. Nie wiem, czy to oznacza, że z nami dobrze, <laughs> czy źle, ale okej. Okay. Może mamy intuicję, że otwarty bojkot nie jest prezydentowi potrzebny, by cokolwiek udowodnić, bo ma inne instrumenty. Jak pan sądzi? Uda się uporządkować sytuację w KRS-ie, czy będzie jeszcze gorzej? No właśnie, czy mam być optymistą, czy mówić prawdę? To jest pytanie. A co ja mam powiedzieć? Powiedzieć, zaproponować panu coś zgodnego z moimi oczekiwaniami? Nie, no samą prawdę samą prawdę. No, prawda, no niestety no właśnie, wiąże się z jakimś pesymizmem raczej niż optymizmem, bo prezydent Nawrocki rzeczywiście pokazał w tym procesie no, trwającym jeszcze, chciałem powiedzieć, wcześniejszym, czyli związanym z wyborami sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że takie detale jak kwestia przepisów prawa, czy no, próby łagodzenia jakoś tego sporu wobec konfliktu w wymiarze sprawiedliwości są mu obce. Nie czuje się dobrze chyba jako właśnie porządkująca, a raczej osoba, która zaognia ten spór, a de facto w konsekwencji zaognia kryzys wokół wymiaru sprawiedliwości. No i spodziewam się rzeczywiście tego samego przy okazji wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie ma tutaj większych, oczywiście tutaj pani redaktor, odwołała się do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. On, on w małym jakoś tam aspekcie dotyka rzeczywiście tej sprawy. To tylko przypomnimy dla Państwa, że chodzi o to, że e, zgodnie z tą ustawą KRS, też warto podkreślić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa jeszcze przyjętej za czasów e, PIS-u e, był taki przepis, czy jest do tej pory taki przepis, który mówi, że minister Sprawiedliwości potwierdza status tych sędziów, którzy kandydują, czy którzy podpisują się pod listami e, poparcia dla dla, dla sędziów. No i on został zakwestionowany, no też ewidentnie, na polityczne zamówienie, no bo e, przecież wtedy, jak on obowiązywał już w poprzednich kadencjach, e, takich wątpliwości również między innymi e, p, sędzia Piotrowicz, wtedy jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie miał. E, więc to jest bardziej szukanie, bym powiedział, jakiegoś pretekstu do tego, żeby rzeczywiście rozpocząć e, czy bojkot e, Krajowej Rady Sądownictwa, nie uznawanie tych wyników wyborów, szkoda, bo to rzeczywiście jest szansa i ten proces wygląda na to, że przebiegał no pewnie z jakimiś tam drobnymi mankamentami, ale jednak w sposób dosyć przejrzysty. Ale i nawet bez tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście prezydent ma taką opcję jeszcze, którą zresztą stosował Andrzej Duda, no nie powoływania potem tych sędziów, czyli takiego faktycznego bojkotowania, czy wybierania sobie, tak jak uczynił to z Trybunałem Konstytucyjnym, których sędziów następnie będzie powoływał, który nie. Tu też przypomnijmy w tej procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa, czyli czy powołań nowych sędziów, czy ich awansów. Inaczej niż w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, kiedy ta rola e, tego ślubowania wobec prezydenta, o której mówiliśmy przez e, kilka ostatnich e, tygodni, jest takim dopełnieniem tylko pewnego pewnego ceremoniału. Natomiast w przypadku KRS-u rzeczywiście e, to powołanie, czy te czynności podejmowane przez prezydenta są wyraźnym elementem no, są tego niezbędne, całego, prawda? procesu. No i bez tego ani się nie awansuje, ani się sędziom e, nie zostanie, no więc prawdopodobnie no możemy gdybać, ale ja jestem pewien, że jakaś forma takiej obstrukcji przez prezydenta będzie, czy ona właśnie będzie bojkotem w ogóle Krajowej Rady Sądownictwa, czy będzie korzystanie z tego mechanizmu bardzo selektywnego powoływania sędziów, no to jeszcze zobaczymy, ale no, sytuacja obawiam się, że nie będzie rozwiązana, bo prezydent już jest w takim trybie 2027. Wybory parlamentarne. Pomóżmy swojemu obozowi. Niech będzie chaos. Niech będzie się paliło. To tylko może być paliwo dla opozycji. Czy tak będzie też? Czy to są dobre kalkulacje polityczne? No to się przekonamy gdzieś w tle oczywiście kryzys prawie i Sprawiedliwości. Potencjalnie kryzys takiej rozdrobnienia też różnych partii prawicowych. Więc ten 27 rok też nie jest może taki pewny co do tego, że ten obóz prawicowy te parlament przejmie, brzydko mówiąc. No ale rzeczywiście toczy się ta gra polityczna, a ofiarami tej gry politycznej są obywatele, wymiar sprawiedliwości i sprawiedliwość. No tak, też, bo tak pan mówię, prezydent jasne, zacznie pewnie od wnikliwego sprawdzania życiorysów kandydatów do KRS-u, no podobnie jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie oceniam tutaj może, nie może, tylko no, wydaje mi się, że, że tak będzie, taki też będzie argument pewnie pana prezydenta. Możemy mieć obawę, na prezydenta. Nie, podstawie to na podstawie takich kryteriów merytorycznych, O. powiedział, ocena. O. Może się okaże, że któryś y, z tych sędziów miał wpływ na przebieg kampanii. Ja sobie tu pozwalam na delikatną ironię, mhm. jak w przypadku y, nominacji y, oficerskich. Może się okazać, że któryś z nich miał wpływ na przebieg kampanii wyborczej, akcję skierowaną przeciwko panu prezydentowi. No kto wie, ale y, chcę pana zapytać o, o sytuację z Trybunału. Mhm. Jak pan y, sędzia Trybunału Piotrowicz... Forsował, który niegdyś forsował ustawę o KRS jako przewodniczący mm -hmm. Komisji Sejmowej, teraz podważa no jej konstytucyjność tak. jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Już pomijam to, że w ogóle powinien być wykluczony z tej sprawy jako osoba zaangażowana y, w ten proces niegdyś. To jest y, nie tylko wątpliwe, ale i niepoważne. No Niepoważny jest to przejaw takiej politycznej hipokryzji, bo rzeczywiście w kontekście Trybunału Konstytucyjnego mieli, mieliśmy do czynienia z podobnym mechanizmem, to znaczy tam z kolei był, było zaskarżenie też tej ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która przez Prawo i Sprawiedliwość została przyjęta i stosowana przez, przez wiele lat. Chodzi tak naprawdę o to właśnie, żeby podsycać ten konflikt polityczny, a że nam się wydaje, że to zachowanie jest jakoś niekonsekwentne czy jest właśnie przyjawem pewnej hipokryzji, no to wynika chyba z naszego błędu, pani redaktor, że staramy się racjonalizować jednak polską politykę, a ona tej próbie się... Racjonalizować? Tej próbie ona się wymyka się i rzeczywiście, no tak, może, może życzeniowo tak do tego podchodzimy właśnie, żeby ją racjonalizować i, i zauważamy no, oczywiste przykłady właśnie hipokryzji, o której przetknąłem, do takiego, no no, no, no braku wiarygodności. Natomiast no wyraźnie z punktu widzenia tej logiki już stricte politycznej, nieracjonalnej w rozumieniu takim, że powinno się jednak przestrzegać reguł, przepisów prawa, dążyć do tego, żeby realizować jakiś interes publiczny w postaci dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, no to ta logika polityczna i ten racjonalizm w tym kontekście, czy ta racjonalność w tym kontekście, no ona się przejawia po prostu w logice sporu politycznego I tak to niestety trzeba oceniać. No i w związku z tym te gdybanie moje, co będzie z krs wydaje się uzasadnione i, i w tej logice racjonalne. Tak? Ale, Ale no panie niestety... Krzysztofie, bo przewija się w naszej, w naszej rozmowie słowo racjonalne, racjonalna, racjonalność. Otóż nie tylko w naszej rozmowie, bo obecna przewodnicząca KRS-u, Dagmara Pawełczyk-Wojcka, też używa tego słowa. Uważam, że sędziowie powinni zbojkotować zgromadzenia. Nie jest to apel, ale racjonalna ocena sytuacji. Udział w zgromadzeniach opiniujących kandydatów do KRS-u będzie paliwem do dalszych antykonstytucyjnych działań. Przypominam sędziom, że prezydent RP zabierał głos w tej sprawie i nie był to głos y, pozytywny. Tę wypowiedź pani sędzi cytuje Wirtualna Polska, ale jest jeszcze jeden ciekawy głos. Łukasz Piebiak, znamy, mm. prawda? Pana... Znamy, tak. Afera hejterska i temu podobne były wiceminister sprawiedliwości. Tak. Z architektów tej deformy Och. sprawiedliwości. Dziś szef Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, opierając się na orzeczeniu Trybunału, przepisach RODO, uwaga również, sprzeciwia się plebiscytowi wśród sędziów. Kandydaci prawników dla Polski sprzeciwili się, by ich dane osobowe były przetwarzane, a po wyroku Trybunału Konstytucyjnego procedura jest wstrzymana. I pan Łukasz Piebiak apeluje opamiętajcie się. Znaczy, jestem ciekawa jak, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia w maju. Mm -hmm. e, czy uda się e, tego wyboru dokonać? Czy spełni się scenariusz, o którym jakiś czas temu mówiliśmy, jako o kompletnie nierealnym, że na przykład e, e, kadencja obecnej Rady się przedłuża z, z tego powodu? No, może rzeczywiście wszystko tak być. To głosowanie, no głosowanie ma być tak, rzeczywiście 11-12 maja. Te wypowiedzi, które pani dyrektor przytoczyła, no one znowu są jednak wypowiedziami nie tyle co sędziów, co uczestników tego sporu politycznego. I mnie to muszę powiedzieć jednak mimo wszystko dziwi, chociaż nie powinno pewnie obserwując działalność i pani przewodniczącej i pana sędziego Piebiaka od wielu lat, że oni po prostu też boją się tego rozstrzygnięcia, demokratycznego w ramach sądownictwa, czyli tego wyboru sędziów dokonowanego przez, czy opiniowania formalnie rzecz, to nazywając, ale de facto wyboru sędziów e, przez sędziów. E, no i trochę policzeniu, jakie poparcie też mają wewnątrz tego systemu wymiaru sprawiedliwości. Wiemy już teraz, no na razie jeszcze z jakichś takich przecieków medialnych, nie wiem, czy takie oficjalne dane już gdzieś się pojawiły, one mają być publikowane e, konsekwentnie na stronach internetowych właściwych sądów, że ta frekwencja, czyli tyle sędziów wzięło udział w tym procesie, była całkiem wysoka, bo gdzieś ocenia się ją, przynajmniej mówię na razie z tych pierwszych informacji na około 60%, czyli jednak większość sędziów uznała, że chciałaby wziąć udział w tej procedurze. Uważa, że to jest procedura, która daje też pewną legitymację właśnie tym kandydatom na sędziom, którzy się mhm. zgłosili na rolą polityków. Jeżeli wierzymy rzeczywiście w takie kwestie jak niezależność sądownictwa, będzie tylko, brzydko mówiąc, przyklepanie tego wyboru. Natomiast no, wyraźniej sędzia Piebak i pani przewodnicząca Pawlicka są no, osobami, które bliżej chyba są tego nurtu upolitycznienia w wymiaru sprawiedliwości i tego, żeby wymiar sprawiedliwości był w najwyższym stopniu zależny od woli i decyzji polityków, więc te wypowiedzi mnie nie dziwią, no ale one też są wypowiadane przez osoby, które konsekwentnie e, tę deformę wymiaru sprawiedliwości wymyślali, tworzyli i wdrażali przez lata e, w życie. No i efekt e, mamy, e, jaki widzimy niestety coraz częściej na co dzień w sądach, czyli jest za mało sędziów. E, są duże też e, takie konflikty między sędziami, sytuacja e, prawna obywateli nie jest do końca jasna. Jest takie poczucie, że nie ma tej stabilności też i orzecznictwa i w ogóle przepisów prawnych. Prawa. E, no wywoływanie pewnego chaosu, wywoływaniu takiej dysrupcji, e, no trochę tak w, w, w nurcie w ogóle Znanym też z innych krajów, gdzie populiści dochodzą do władzy właśnie, żeby sytuację konfliktu podsycać, żeby tam się cały czas coś paliło. No, że na tym można właśnie też budować i to budować niestety rzeczy takie jak spadek zaufania do instytucji publicznych, wywoływanie pewnego niepokoju. No tak, żeby właśnie osiągać cele polityczne. Ten interes publiczny w ogóle nie jest dla nich istotny. No tak. Dane jeszcze z wirtualnej Polski. Zacytuję. W warszawskim sądzie okręgowym w głosowaniu miał, miało wziąć udział 112 sędziów na 327, czyli nieco ponad 34%. Sędzia Jakub Iwaniec, też nam znany, mm -hmm, z, tak. po, z podobnych okoliczności jak sędzia Piebiak. W sądzie rejonowym w Suwałkach 5 sędziów na 25, ale na przykład w Krakowie frekwencja ponad y, około 60% w, Krakows w sądzie okręgowym, a w sądach rejonowych, krakowskich jeszcze większa, około 70%. 70%. Mm -hmm. no. y, patrzę w tej chwili na jedno z podsumowań prokuratury w sprawie zonda krypto, podobno mm -hmm. na tę chwilę 350 milionów złotych y, strat i to nie koniec, myśli Pan. Kto może ponieść konsekwencje tej sytuacji? Nie wiem, czy ustawa będzie kumulacją tego zamieszania politycznego w tej sprawie. Myśli pan, że my jako użytkownicy, no bo podobno nawet około 3 milionów osób inwestowało pieniądze mm -hmm. w ządek krypto. Czy to się przełoży na jakieś sondażowe działania? Znaczy e... na jakąś sondażową aktywność nas wszystkich? No więc co, w tej, w tej polaryzacji, z którą mamy do czynienia, to jest bardzo znowu optymistyczne założenie, że to się jakoś wyraźnie na sondaże przełoży. No bo też w tej dyskusji widać, obserwując ją chociażby właśnie, jak ona wygląda w wypowiedziach różnych stron sporu politycznego, no, że ten pogląd trochę zależy od tego, jaką partię się popiera i po której stronie się, się stoi. No, wczoraj mieliśmy do czynienia z zupełnie kuriozalnym oświadczeniem też szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który właśnie wiedział, że nie zerwie tej umowy z Onda Krypto i jeszcze e, przywoływał się na jakieś takie miliste pismo, które wysyłał do ABW, żeby pomóc mu e, w, w analizie e, Sytuacji związanych z nawiązaniem tej umowy sponsorskiej. No ale przecież ja, od 2018 nawet, roku mamy ostrzeżenia KNF-u w tej sprawie. Yy, no właśnie, no w, to w ogóle ABW to jest takie no w ogóle te, tak. Te krypto, kryptowaluty, to zawsze wiadomo, że to jest czynnik ryzyka. No, nowa ustawa jest niezbędna, to, to, to bez dwóch zdań, natomiast no, ona jest niezbędna, żeby wyciągnąć pewne lekcje na przyszłość. No, nie będzie ona miała oczywiście znaczenia dla tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Plus rzeczywiście to są krypto wybrała akurat to prawo estońskie, czyli działa w Estonii, dlatego też, że tam ta kontrola jest mniejsza. Czy to jest dobry model? Możemy się spytać tych, tą, tą całą rzeszę osób, które prawdopodobnie straciły oszczędności swojego życia, czy taką właśnie estońską wersję deregulacji kryptowalut popierają, czy jednak by na przyszłość przynajmniej nie wolałyby korzystać z większego zabezpieczenia. Trochę tak jak mamy właśnie w przypadku innych instytucji finansowych, takich jak banki chociażby. E, więc znowu no, pewnym takim przejawem odpowiedzialności za dobro publiczne byłoby jednak to, żeby wszystkie strony tego sporu politycznego zgodziły się co do tego, że taka ustawa jest niezbędna. E, prezydent cały czas wydaje się do tego nieprzekonany. E, czy nie, nie, panie Krzysztofie, pośrednio? pan prezydent i jego przedstawiciele mówią, nie, te rozwiązania są potrzebne, ale w tych zaproponowanych przez rząd są nadregulacje. I osobiście uważam, że rząd kierując na ścieżkę politycznych sporów cały czas ten sam projekt, no na początku z drobnymi zmianami, popełnia bardzo poważny błąd, bo uzasadnia w pewnym sensie kolejne decyzje w sprawie Weta. No, prezydent też, e, przypomnę, przy pierwszym wycie obiecywał, czy zobowiązał się do tego, że zaproponuje własne przepisy. Do tej pory e, Pan minister wie... Bogucki mówi, że niczego nie obiecywał. Słyszałam taką A. jego sejmową wypowiedź. Nie, nie, nie. To nie o to chodziło. To, to nie to obiecywał. No nie to. No, ale to mógłby w takim razie, jeżeli wtedy nie obiecywał. Aczkolwiek jestem przekonany, że jednak miał to miejsce. <głos> że Będę się przy tym tak. Że jednak obiecywał. Ale nawet przyjmując to, co pan minister Bogucki mówi, że nie obiecywał, no to jeżeli uważa, ale panie że... Krzysztofie, jak e, powiem, Wiedział, że będzie taki projekt to obiecał, czy tylko powiedział, że będzie? <laughs> no to już to filozoficzna rozmowa, pani redaktor. Filozoficzna rozmowa, no nie wiem, co czy robić? na co robić? i wtorkowy, Ale nawet przyjmując za dobrą monetę to, że właśnie nie było takiej obietnicy. Nic prezydent o tym nie mówił. No to jednak być może to jest ten moment, kiedy powinien powiedzieć. No bo fakt faktem jest taki, że być może ta ustawa, która została przez Sejm dwukrotnie przyjęta jest niedoskonała. Niech prezydent pokaże, jakie konkretnie przepisy są niedoskonałe, zaproponuje rzeczywiście swój projekt, bo też... Na marginesie mówiąc, nie można odmówić, że e, prezydent też przejawia jakąś inicjatywę ustawodawczą. E, około, jak się naliczyłem, mhm. przynajmniej na zeszły tydzień, około 20 projektów ustaw w swojej kadencji już zaproponował. Niech zaproponuje, więc i tą oceńmy, e, No bo rzeczywiście stawia się tutaj w dużej mierze w roli recenzenta e, rządu, jednocześnie z takimi ambicjami bycia przeciwwagą dla tego rządu. No więc jeżeli też uzurpuje sobie w jakimś sensie. E, większą władzę niż ma w konstytucji. Niech rzeczywiście z tego korzysta i proponuje różnego typu rozwiązania, ale zupełnie na poważnie. Ja mam nadzieję, że to i tak, czy tak ta sytuacja doprowadzi jednak do końca, że ten rynek, czy giełd kryptowalut, czy w ogóle obrotem kryptowalutami zostanie jednak bardziej uregulowany, no bo znowuż, no na końcu konsekwencje ponoszą nie politycy, no chyba, że sami chcą inwestować Jasne. właśnie, ale jednak w mierze y, obywateli, którzy znowu widać i to jest też, no, niestety smutny, ale dobry przykład na to, jak ten spór polityczny przekłada się y, na konsekwencje, y, negatywne konsekwencje dla obywateli. Czy to jest kwestia właśnie wymiaru sprawiedliwości, czy teraz y, ten, y, mówimy o zonda krypto i w ogóle giełdach kryptowalut, y, no to y, niestety y, politycy można odnieść takie wrażenie i się dobrze bawią y, w tym podsycaniu sporu, natomiast y, obywatele zostają Gdzieś się na lodzie i stają się mm -hmm. ofiarami e, rzeczywiście tego sporu. No, ja panie Krzysztofie, pozwolę sobie panu widzę. wejść Dobra. w słowo, bo Bardzo zostało proszę. niewiele czasu. Obiecuję, że nie będę panu przerywać już do końca. To. Ja pani nie przerywam. <grywa> Pan mnie. <grywa> I co ja mam teraz zrobić? No dobrze, jestem ciekawa pana opinii na temat naszego podejścia w stosunku do tych autorytarnych ruchów w Europie. Czy dobre czasy rodzą złych liderów i my tak trochę przysypiamy, tracimy czujność na takie zakusy, na nasze wolności? Ja wcale nie myślę tylko o naszym społeczeństwie, ale o, o naszych sąsiadach, tych bliższych i dalszych. Eee, no, e, e, e, oczywiście patrzymy, no, polityka jest globalna obecnie. To nie jest rzecz, która operuje gdzieś w jakichś takich silosach, czyli to, co dzieje się na Węgrzech, ale też to, co dzieje się w Słowenii. Tam przypomnijmy jednak ostatecznie rząd sformował minister czy premier już Jansa, który też no, znany był jeszcze, jeszcze z poprzedniej kadencji jako właśnie taki polityk polityk populistyczny. Mieliśmy wybory w Bułgarii. Trochę nie wiadomo, jak w tej kadencji zachowa się premier Radew. Muszę panu Już, musi pani mieć przerwę. Dobrze, mamy Francję, Niemcy. No, musimy obserwować, bo też widać i to było widać po tym, jak chociażby J.D. Vance przyjeżdżał do um, popierać Orbana, że to jest globalna sprawa, więc tak samo jak populiści się tym interesują, demokraci również powinni śledzić ten rozwój politycznych wypadków w regionie i w Europie. Cóż za wyczucie czasu. Krzysztof Izdebski Fundacja Batorego. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Reklama.